Moi kochani, zanim będziemy adorować, wielbiać Pana Jezusa w Eucharystii, z uwagą, z wiarą wysłuchajmy świadectw dwóch, bo Pan Bóg ciągle, stale jest z nami w Eucharystii i w różny sposób, tam gdzie spotyka się z wielkoduszną wiarą, umacnia nas. Piękne są owoce Eucharystii. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić do świadectwa małżonków Krystynę i Krzysztofa, którzy chcieli się podzielić niezwykle ważnym wątkiem. Otoczmy ich serdeczną modlitwą. Niech to słowo wybrzmi w naszych umysłach i sercach. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam na imię Krzysztof. Jesteśmy małżeństwem od 18 lat, mamy dwóch synów Jakuba i Huberta, mieszkamy w Tarnowie, pracuję zawodowo w firmie produkcyjnej w Krakowie. Aktualnie pełnię funkcję lidera Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Maranata przy tej parafii. Moja małżonka Krysia opiekuje się starszą osobą ale przede wszystkim jest pełnoetatową mamą i doskonałą Panią domu. Pragniemy wobec Was zaświadczyć o wielkiej mocy Bożej, która płynie z sakramentu małżeństwa oraz z sakramentu Eucharystii. Doświadczyliśmy tej Bożej mocy, Bożej łaski oboje w bardzo konkretny sposób. Tuż po Nowym Roku coraz bardziej moje myślenie skupiało się na mnie samym. Co za tym poszło? Pojawiały się różne pretensje, uwagi do Krysi. Stawałem się obojętny, niewyrozumiały. Także na dolegliwości, które jej dokuczały. Trudno w ogóle było skupić się na czymkolwiek Oprócz myślenia o samym sobie. Natłok tych myśli był tak wielki, jakby mnóstwo ludzi wokół mówiło równocześnie i oskarżało moją małżonkę. Mamy na co dzień bardzo bliską relację, dobrze się rozumiemy. Tym bardziej była to dziwna sytuacja. Gdy obudziłem się rano w niedzielę, to była uroczystość objawienia Pańskiego, przypomniałem sobie, komu najbardziej zależy na rozbiciu jedności małżeńskiej. Poszliśmy jak zwykle wspólnie nam mszę świętą i poprosiłem Krysię, czy może... Teraz nam Przeświętej przyjąć w mojej intencji Komunię Świętą. W zasadzie to burknąłem trochę, bo dalej byłem na na, Don Sanu. na szczęście się zgodziła. Nie powiedziałem konkretnie o co chodzi. Poprosiłem, aby przyjęła w mojej intencji Komunię Świętą. Przeżyliśmy wspólnie tą Przeświętą przyjęliśmy Komunię Świętą. I wróciliśmy do domu. To, co się stało, dostrzegłem dopiero później, po południu. A stało się coś zupełnie niesamowitego. Wszystkie te głosy, ten zamęt w myślach, to zacięcie się w sobie... Wszystko zniknęło jakby w jednym momencie. Jakby zapadła kompletna cisza i przyszedł prawdziwy Boży pokój. Zdaliśmy sobie sprawę, jak ogromną łaską jest sakrament małżeństwa i sakrament Eucharystii. Jak wielką moc ma Komunia Święta. Powtórzę to jeszcze raz. Zdaliśmy sobie sprawę oboje, jak ogromną łaską jest sakrament małżeństwa i sakrament Eucharystii. Jak wielką moc ma Komunia Święta. To stało się oczywiste. Krysia nie wiedziała, dlaczego poprosiłem jej. Poprosiłem ją o przyjęcie Komunii Świętej. Bóg wysłuchał modlitwy Krysi tak, jakby to była moja modlitwa. Pragniemy z tego miejsca oddać Panu Bogu chwałę, podziękować za łaskę sakramentu małżeństwa, i sakramentu Eucharystii bądź uwielbiony Boże który w najświętszym sakramencie jesteś żywy i prawdziwy który uzdrawiasz nas uświęcasz i uwalniasz od wszelkiego zła Drodzy małżonkowie kiedy tylko możecie ofiarujcie Komunię Świętą za siebie nawzajem Chwała Panu Chwała Panu